Paradoksy LOFA CZĘŚĆ trzecia. W poprzedniej części Maciej i Gienek znaleźli naukowca, który pomógł im w wyjaśnieniu zagadki skoków czasoprzestrzennych. Spotkali też Marcelinę, narzeczoną Macieja, która ugotowała bigos, więc uciekali od niej w celu uniknięcia posiłku. Gdy się ukrywali, na dom naukowca napadła Kręć Jajcowa i porwała Marcelinę. Oszalały z ciekłości Maciej użył swej mocy, by ratować ukochaną. Rozdział siódmy, w którym okazuje się, że znów coś poszło nie tak. Bohaterowie dołączają do kretowińskiej armii partyzanckiej. Błysk, zmysły zawodzą, żadnych odczuć. Nie ma smrodu, hałasu, bólu, tylko lot w dół. Zanurzam się w czymś ciepłym, miękkim znajomym, to chyba tak, to jest kompost! domowej roboty nawóz. Jestem w domu! Ryszał Maciej na cały głos. Wierzę ku... noc policzej natrwa! Odezwa się ktoś w pobliżu. Poldek? E, Wyszeptał zdziwiony Maciek. Ty tutaj? Nie powinieneś być w barze? To wy nic nie wiecie! Spojrzał po zdumionych twarzach, utaplanych w gnoju. Kręcijajcowa zamknęła bar cztery miesiące temu! Przejęła władzę w Kretowinach, a jak ktoś się jej sprzeciwia, to... Duchwycił się zakrocze i wykonał gest, nie pozostawiający żadnych wątpliwości. Hej! Zaraz, zaraz. Jak to cztery miesiące temu? Przecież... O jasna cholera! Kiedy my jesteśmy? Sądząc pod, pod stanie i konstelacji gwiazd wnioskuje, że już wiosna powiedział naukowiec, otrzypując się nie mam pojęcia, co żeście pili ale powiem wam tyle, że jest koniec kwietnia i radzę wam szybko poszukać schronienia, bo Poldek nie dokończył maciej rzucił się na niego niczym wściekły kuguar złapał za szmatę i przycisnął do muru stodoły. jak to kwiecień przecież pięć minut temu był listopad czy to znaczy, że... Zmarkotniał widząc przytakiwanie naukowca, po czym wydasz się na cały gardło wprost przed nosem Poltka. CO Z MARSELINOŁ?! <słuch> Naród, Hanum rupuchę, co się tam dzieje, Poltek? A nie jak mnie pioran steli. Macie pieniążek? Gienek żół? Gnom? W drzwiach pojawi się Henryk Latryna. Szybko opanował zdumienie na widok starych znajomych i gnoma i machnął ręką na synów. Władźcie do środka i morda w kółę! Oj, porobiło się odkąd wa... wyjechaliście, porobiło. Rajmund i Pędzi Stolec dość brutalnie pomogli im wejść do Stodoły. Gdy Maciek wstał, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Na przeciwległej ścianie tra widniał transparent z napisem Sztab Generalny Kretuńskiej Armii partyzanckiej. Nie mogliście wziąć słownika zanim napisaliście ten transparent? Trochę głupio mieć błędy w nazwie swojej armii. Stwierdził Maciej. Głodny jestem. Odezwał się Gienek. Niebo jasnej cholery! Nie jestem gnomem i nie mam przy sobie wódki, co tu u diabła za pomysł? E, to, to nasze lokalne e, legendy. Gnomy żyją pod ziemią i pędzą wódkę, a potem piją ją podczas pełni. I trzeba takiego upolować, to i wódkę odda, u! Odpowiedział jeden z braci bliźniaków. Nie, Nie teraz na gadanie o gnomach, a ty Maciek, przestań poprawić nasz transparent, zawołał Heniek jak on będzie wyglądał z poprawionym węglem błędami ortograficznymi? Lepiej niż bez poprawy, zripostował Maciej machając kawałkiem węgla. Zero powagi! Robią partyzantkę, mają błędy w swoich hasłach i jedyne co potrafią zrobić to łapać nieistniejące gnomy. A kto mówi, że my nie istniejemy? Odezwała się postać stojąca w kącie. Na przykład ja! Odparł Maciej i zdębiał na widok dziwnego kudłatego pokurcza. Ubrany był w zielony od pleśni worek na ziemniaki z kilkoma wszytymi nićmi mającymi udawać mundur. Twarz ciężko było dostrzec z poza kłębów włosów pokrywających całą twarz. Najwyraźniej nie znali takiej czynności jak golenie. A pan to... wyjąkał Maciej. Majordingi Gorzonek, dowódca gnomiego korpusu ekspedycyjnego. Zostaliśmy wysłani celem wsparcia kretowiańskiej armii partyzanckiej w walce z jej wielmożną, świętobliwą, najwspanialszą ekscelencją Kręci Jajcową. Miło mi odparł naukowiec. A wódkę macie? Ależ owszem, drogi panie woł mnie naukowcem, a skoro wódka jest, to z tą pindą damy sobie radę rzekł, zacierając ręce. Na początek poproszę dmion 5 litrów pojemności i zabieramy się do obmyślania planu strategicznego. Co Co raz raz to racja! odezwali się zebrani, za wyjątkiem Maciej'a. Jego racjonalny świat powoli walił się w gruzy. Rozdział któryś tam, gdyż szlak trafił numerację. Gienek opowiada o przygotowaniach do walki i własnych odczuciach. Dochodzi do konfrontacji. Pięć drzwiłych ślubek! Spod śniega. Cztery wiadra. Ważne, żeby były bez dziur. Licz przygotowanej deszczówki. I taczki z obolnikiem najwyższej jakości. Wózkę mamy od kozonka. Da się to załatwić? Nie ma problemu, profesorze. Naukowcu! Nie jestem gnomem ani uczonym. Ja nie jestem plastykiem, Naukowcem! Stodore w żałek przed bitwą z szerszeniami. Kiedyś takie skojarzenia przynajmniej naszły oglądałem kiedyś w czółkę basie więc cię znam. Gienek nie jest tu jak cyrul tylko pochodzi przygotować prowiant nie wiadomo czy będzie na to czasu świecie. O zrobię taki bigos że i sto lat temu będą o tym śpiewać pieśni dopiero gdy zbliżyłem się do kociołka dotarł do mnie bezsens tych słów tak powinienem powiedzieć że i dwieście lat temu w końcu to dziesięć razy dłużej każdy robił jakąś śmieszną rzecz każdy palił młotem po palcach i poskakiwał Henik biegał za kurą, co mu zabrała mapę ze stołu. Maciej liczył jakieś mądre cyferki na piasku, a naukowiec gotował. Mogę się założyć, że jego zupa nie będzie tak dobra jak moja. Hmm, piękna kapusta. Zbychu dobrze ją udeptał. A gdzie jest Marian? zapytał Maciek, nie przerywając pisania. Nie wiem, gdzie się podział. Niektórzy uważają, że jest więziony w Loche razem z siostrą. Na te słowa Maciek zrobił jeszcze bardziej zaciętą minę i zaczął szybciej pisać. Wygląda, jakby miał się zaraz zesrać. Skończyłem! Krzyknął na poskakując plaszką w ręku. Podobnie skakał Marku, jak się nauczy robić narośnika. Był prymusem. W 17 lat już wiedział, jak zapanować nad zbieraczem. No, no... Mam! Jak kręciłem tu, na napijecie tej nalewki! To będzie ją ziszczyć do końca życia! Skończą się despotyczne rządy! Starczy jej tylko to podrzucić do domu! No jasna cholera. Jasna, ciemna i różowa. On już skończył, a ja ledwo dodałem kiełbasę. Do dzieła zatem, a więc kiełbasa i kapusta. No to troszkę ja boczku z Jakieś przyprawy. O, gnomi Bimber. Teraz uzyskam odpowiednią mieszaninę. A może coś jeszcze dodać? Hmm... Co też oni tu trzymają? Niech nie Marian piźnie. Pełno butelek, jakieś kanisty. Ale co wybrać? Dobra, biorę co im w rękę wpadnie. Pora kogoś tym poczęstować, najlepiej Maćka. Ciągle jest nie w sosie, trzeba go czymś pocieszyć. Tylko o co oni się tak kłócą z chękiem <coughs> i naukowcem. Ciekawe, jak zamierzasz unieruchomić kręcję ojcową. Tu trzeba wytaru tęgi chłopów, żeby wlać tą nalewkę do gardła. Po dobroci nie wypije. Latyna jak zawsze dowodzi. Razu pewnego ogłosił wybory na wójta, który wygrał trzema głosami. Jego, żony i obu synów. Obaj głosowali jako Rajmund. Mało kto interesował się tą sprawą, do momentu, aż Heniek zaczął wspominać coś o prohi... E, prohi Ogólnie rzecz biorąc, miał wąty do baru Poltka, To też zaraz doszło do buntu. Latryna wymienki i więcej nie wspominał o stanowisku wójta. <śmiech> — Nawet Marian jej nie dał rady. On był najlepszy — powiedział markotnie Maciej. — Oj, bieda, wszystko z niego, ale mój bigosik mu z pewnością pomoże. — Bierz, Maciej, specjalnie dla ciebie zrobiłem. Kolejna sprawa to jest dziba. Heniek jak zwykle oleł mnie z poczuciem wyższości. Jaśnie krawia co trabantem przed zabiałem się wodzi. Mur ze spróchniałych desek, kupa cegieł i paru meneli, co padli w okolicach placu budowy, stanowią teraz fundament. Co powiesz na to naukowcu? Zanim się odezwał, doszedłem do głosu ja. Damy radę! W kupie siła! Kupy kręci nie ruszy! Krzyknąłem, wymachując łyżką z Bigosem. Bigos wpadł do ogniska, płonącego na środku sodoły. Gdy już rozwiały się kłęby dymu. dostrzegłem piękne, rozjeżdżone niebo. No i problem rozwiązany! Brawo, geniusz! Stwierdził naukowiec. No cóż, początki kariery nie są łatwe. Coś się we mnie wtedy skończyło, a może to był dopiero początek. To fascynujące, co może się stać z człowiekiem, gdy ten dowie się, że jego ulubiona potrawa jest zabójczą bronią. Bronią, która daje szansę powodzeniem naszej walki o wolność, honor i ideały. A stwierdzowanego mamuta! Wyjąkał zdziwiony Heniek. Z tym żadne mury, nawet twierdza kręć leczowej na mnie straszne. Nie ma więc nas co czekać! Połóżmy kres w dyktaturze! Powiedział gnom. Może i był bardzo nieduży, ale zarówno jego wygląd, jak i zachowanie wskazywały na to, że wie o czym mówi. Powiedział to głosem spokojnym i opanowanym. Począł zawołał donośnie tak, żeby wszyscy zebrani go słyszeli. Wieśniacy widły w dłoń! I wyruszyliśmy. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, ale w gruncie rzeczy była to kwestia smaku. Tak, smaku. Dotarliśmy na miejsce i co się stało z niegdysiejszym centrum Kretowin. Każdy doskonale wiedział, co należy zrobić. Ze stoickim spokojem spojrzeliśmy sobie w oczy. Każdy każdemu. Kiedy napotkałem wzrok Macieja, ciarki przeszły im po ciele. Złość, wściekłość, Głęboki żal spowodowany rozcanią z ukochaną i przede wszystkim żądza mordu. To właśnie zobaczyłem w jego oczach. Wszyscy, jak jeden mąż, nałożyliśmy ochraniacze na nasze męskość i ścisnęliśmy mocniej broni. Wstawał nowy dzień. Ostatni dzień okrutnej dyktatury kręci jajcowej, Początek nowej epoki w naszym życiu. Maszerowaliśmy w eleganckiej kolumnie. Odważni i szczęśliwi. Nie czując się z tym, iż nasze ochraniacze będą zawieść. Brakowało jakiejś pieśni bojowej. Ale po pierwsze, Heniek starał się zachować, choć odrobinę dyskrecji, co po wypadku z moim głosem łatwe nie było. Po drugie, daj żaden z nas nie potrafił rymować, co najwyżej skarpety cerować. Tuż przed otarciem do Ketowin mają korzone, kazał nam się rozproszyć. Który to rozkaz odebraliśmy nieco opacznie. Moja próba rozciągnięcia się na trawie, była jedną z mniej idiotycznych. Heniek narzekał, że nikt mu nie powiedział, iż ma wziąć opryskiwać. jakoś sformułowali śmieszek. Podchodzą do jakiejś dziwnej barykady. Po krótkiej narazie mają wraz z naukowcem, chękiem, maskiem oraz mną staną przed ławą zagradzającą drogę i zwróciwszy się w stronę Toy Toya, robiącego zabudkę strażnika, zawołał. W imieniu kretowiańskiej armii partyzanckiej wzywam was do powstania przeciwko jej wielmożnej święto bla bla bla kręci jajcowej. A jeśli macie to gdzieś, to idźcie w Pizdu, dajcie nam przejść! Przejścia nie ma! Zapiszczał znajomy głos, bardzo znajomy. Wreszcie będzie okazja odegrać się na tej kutwie. Otwieraj Julek! Możemy to zrobić pokojowo, ale możemy też wziąć twierdzę szturmem! Zawołał Maciej. Maciek! Ty ty za na pało? Jak miło, ale nie zgadniesz? Ale nie wiem, może się to bla bla bla kręci, a co was spodziewała się ciebie? W okienku stracza pojawiła się morda Julka. Z satysfakcją dostrzegłem, że nos krzywą się wzrósł po ciosie Maćka. Zawsze przypomina mi nieco szczotkę do czyszczenia kibla. Teraz, w tym kiblu, pasowała się jak boczek w bigosie. Rozumiem, że odmawiasz. Do akcji wkroczył Latryna, poklepując piętnastokilowy młot wiszący mu u pasa. Nam no, w zasadzie wszystko jedno, czy weźmiemy tam bramą, czy po twoich flakach? Raymond? Tak bardzo! Tak, to... Odpowiedzieli jednocześnie obaj bliźniacy. Dawajcie tu ten kociołek z bigosem genka. Już się robi, dawno! Krzyknęli i zaraz pojawili się niosąc kociołek, na widok którego powstańcze korpusu odsuwały się ze strachem w oczach. Nigdy w końcu nie wiadomo, co takiemu pędzisocowi może strzelić do łba. Dowie się, że nie jest Rejmundem. Róbcie, co chcecie! I tak nam się nie uda! Kręciajcowa jest potężna i straszna! Grozę, <śmiech> z jaką rozwalał muchę swoją peską, sprawia, że nawet i Maryski od przestały znosić jaja. Krzyknął Julek i znikł za murami. Służliwa szuja pewno powiega skrzycie za spódnicą swojej pani. Naukowcu, czuję twą powinność. Rzekł Heniek i podał mu chochlę bigosu. Naukowiec zauwał jak prawdziwy fachowiec. Najpierw przyjrzał się uważnie umocniem by dopiero jak wypatrzył jakiegoś chorobitego żula samującego element zapory wrzasnął. Powni! i chlusnął bigosem. Gdy opadł w kurz na tle wschodzącego słońca ujrzeliśmy armię kręć jajcowej. W zasadzie ciężko było nazwać to armią. Przypominała zbieraninę najbardziej niechlujnych ludzi z Polski. Kretowinianie byli mistrzami, jeśli chodzi o niechlujny wygląd. Przyznać trzeba, że uposażenie było w miarę jednolite. Czapki, uszanki, berety. Ktoś ubrał melonik, spodnie ubrudzone wszystkim, czym się dało. Gumofilce ciężko było rozpadać spoza warstwy błota i gnoju. Uzbrojeni byli tradycyjnie wiejską bronią. Jednakże jak na Kretowinian przystało, była odmienna, zupełnie jak mieszkańcy. Widły jednozębne. reszta się połamała. Spruchniałe cepy, trząki od siekier, część zaś miała wykonane z desek kruzetowych fragmentów drzwi tarcze. Poltek nieźle się w kurzy, bo rozpoznał drzwiczki swojego kochanego baru. W przebłysku czyjegoś geniuszu ustawiono ich z przodu oddziału. Na jego czele stał teraz julek, starając się zachować powagę, mimo opuszczonych spodni oraz obszczanych kalesonów. Najwyraźniej mój bigot zrobił na mnie spore wrażenie. Z tyłu wolałem go nie oglądać. Spojrzałem na naszą armię. Mieli nad nami co najmniej pięćdziesięciokrotną przewagę. Macie kiedyś pokazywał mi, jak zapisać tę liczbę. O tak, jeden i pięć. Ale po ich minach widziałem, że albo nie do końca wierzą w to, o co walczą, albo chce im się doklopać. Porzucone dookoła flaszki i słoiki po ogórkach kiszonych potwierdzały drugie przypuszczenie. W końcu naprzód wystąpił naukowiec i rzekł do zebranych. Macie tego więcej? Spytał, wskazując na pozostałości Libacji. Wypowiedź tego zaskoczyła mnie oraz pozostałych partyzantów, któryś z przeciwników bąknął. E, niby tak, ale Kręci Jajcowa zabroniła organizowania popijaw, więc robimy to dyskretnie. A czy nie chciałbyś, żeby wróciły dawne dobre czasy, gdy mogli się pić do upadłego? Nie musząc słuchać rozkazów jakiegoś takiegoś w który stał własne gacie. Tłum zaczął szemrać, w szeregi wkradła się niepewność. Dobry jest, i kto wie, może porzuciliby szansę kręć jajcowej, może i przeszliby na naszą stronę w o coś tam. Nieważne co to, ważne, że mocno w to coś wierzyliśmy i pragnęliśmy tego. Może, ale najwyraźniej musiało być inaczej, bo w tym momencie pojawiła się kręć jajcowa. O, mordę! Trudno nie było przyznać racji zciskowi od Kazika. Lektyka, której była niesiona przez nieznajomych nam żuli, zrobiona była z najprawdziwszego malucha. Na jej widok żulowisko zapomniało wszelkich wątpliwościach i uformowało bojowy szyk. Naprzód wysunęła się ta gadzina Julek. jona, A O wiele można! To zaszczyt mu dostać po w obronie twojej czci! Wykrzyczał i pobiegł na tyły. Jak widać nie uważał się godny tego zaszczytu. Roznieście to gówno! Rozkazała Kręci jajcowa władczym gestem, a zastępy meneli jak zahipnotyzowane rzuciły się na nas. Cóż było robić? Zaczęliśmy uciekać. W celu lepszego opisu bitwy o kretowiny posłuchamy relacji przewodniczącej Komitetu Plotkarskiego w Sabdelkowej. I ruszyli, mówię wam, Żula i Menele gnali, jakby ich pary goniły z wodą i mydłem, a nasze dzielne chłopy wzięły się za ten, no, y, manewr. W, taktyczny, schowali się za kurnik Bożenki i wtedy tamci na nich to oni wyskoczyli i BUM tam No do ten a ci hec na naszych, nie no jak kilofy uderzały a ochraniacze. dział następny, w którym walka trwa w najlepsze, aż do momentu, gdy się kończy. Tylko jak się dostać do twierdzy kręci jajcowej? Maciej, zasłaniając się zgrabną pintą, przed szczotką do kibla, przerobioną na rafie. Gienek! Dawaj tu trochę bigosu! Całe szczęście, że nie wszystko zostało zjedzone. Gienek zanurzył chochle w kociołku i dało się słyszeć ich chrobotanie nie dnie. Bigos prawie się skończył. Gienek dobrze wiedział, że od tego rzutu zależą losy bitwy. Wykonał półpiruet, dzięki czemu wyminał Raymunda i Pędzistolca, którzy zaciekle kładali się kijami. Widać znów nie wiedzieli, kto jest w której drużynie. Zanurkował pod ramieniem heńka latryny, wymachującego swym młotem, przeskoczył na tarzający się poltkiem, który dzielnie walił po mordzie jednego z meneli, stanął za naukowcem, dzierżącym prowizoryczną tarczę i chlusnął bigosem we wskazanym przez Macieja kierunku. Podziałało. Szyki armii kręciajcowej pomieszały się, na chwilę wszyscy menele opuścili broń. Myśleli, że to gongs obwieszczający przerwę na poranne piwo, ale nie. To była eksplozja, która pozwoliła partyzantom przegrupować się i ruszyć do kontruderzenia. Wgryził się w zastępy wroga niczym głodny w kanapkę, a od strony zagajnika pełniącego od lat rolę wysypiska śmieci w supermarketu w jednym rozległ się wysoki dźwięk trąbki. To Major Korzonek prowadził szarze kretowińskich gnomów. Menele na widok tych stworzonek rzucili się do ucieczki. Jak się okazało bardzo słusznie. Maruderzy wnet przekonali się, że kurduple gryzą po łytkach. Mimo ogromnej przewagi liczebnej, oddziały okupacyjne musiały ustąpić. Jedni rzucali broń i próbowali ukryć się w gnoju, inni biegali na najbliższy przystanek PKS-u. Partyzanci odnieśli zwycięstwo. Jedynie kręciajcowa gdzieś znikła. Zwróćcie <śleski> <Wszelkie! śleski> zgromadzeni dookoła partyzanci. Byli tak rozradowani, że nie zwrócili uwagi na kilku meneli wywatujących wraz z nimi. Cóż, można było uznać to za zalążek współpracy. Maciek nie zawracał sobie tym głowy. Gorączkowo starał się znaleźć Gienka, który po swojej bohaterskiej akcji gdzieś zniknął. Wreszcie znalazł go stojącego wraz z naukowcem nad resztkami Bigosu. Obu coś strasznie gnębiło. Dobry Boże, Gienek! Wreszcie cię znalazłem! Gdzieś ty był? Gienek jednak milczał. W końcu bąknął. Był taki dobry. I nie zostałeś praktycznie nic. Pal licho ten Bigos! Zrobisz nowy! Teraz trzeba ratować Marcelinę! We grzgi nie damy rady. Odezwał się milczący dotychczas naukowiec. Rezydencja kręci alcowej ma własny? Znacznie głupszy mur. Nie mamy go się soltować. Wykombinujemy coś, zawołał Maciej. Mamy co czasu, damy radę. Najwyżej kilka godzin. Odparł naukowiec i wskazał palcem na kłębiące się, błyskające piorunami czarne mury. Formowały coś na kształt walca, powoli rozszerzając się na całe kretowiny. Coś wisiało w powietrzu. Cała trójka to odczuwała. Rada zwycięzców mogła być chwilowa, a oni musieli temu zapobiec. Najmocniej odczuwał to Maciej. Przez jego głowę przelatywały wspomnienia nieszczęść, jakie spadły na niego przez kręcie ajcową. Utrata przyjaciół, wygnanie ze wsi, niewola u babci klozetowej, porcja bigos od Marceliny, a w końcu porwanie ukochanej. Trawiący go niepokój strach, w końcu uznał ujście. Idę się odlać. Rzucił Maciej i poszedł za jedyną ścianę, pozostałą po po tojtoju. Mam! Wrzasnął Maciej. Zgromadzeni spojrzeli po sobie z uśmiechem. Coś, co, co takiego Maciej mógł znaleźć, załatwiając potrzebę? Mam pomysł! Uśmiechy zrzedły. Przecież do domu kręci prowadzą kanały! Pamiętacie, jak Marian próbował odetkać jej kibel po naszej libacji? Musiał wtedy poszerzyć wylot. Dlaczego nie moglibyśmy ominąć murów i wejść do jej twierdzy przez łazienkę? Bo śmierci! Uspokoił poldek Macieja. Ale trudno było nie przyznać mu racji. To była jedyna droga. Więc co? Tyle przeszliście. Żyliście w konspiracji, walczyliście w bitwie, a teraz, gdy cel został prawie osiągnięty, powstrzyma was gówno? Dobra, w takim razie pójdę sam. A ja pójdę z tobą! Też pójdę sam z Maciejem. <głos> Na zawsze można było liczyć. Dobra, ale musicie się spieszyć. Ta zbliżająca się buza podejrzanie mi wygląda. Powiedział naukowiec. Lepiej by było, żebyście przed nią Nie ma więc na co czekać. Wchodzimy od razu. Heniek, daj latarkę. Poldek, wejdziemy przez latrynę w twoim barze. Tak też zrobili. Było trochę ciasno. Starożytni kretowinianie, którzy budowali te kanały byli mniejsi niż ich dziesięci potomkowie. Bohaterowie posuwali się bardzo powoli. Szli jednak naprzód. Gienek, tylko dobrze pilnuj tej mikstury od naukowca. To nasza jedyna nadzieja. Kręci je, co tam? musi ją wypić? Spokojne, twoje buraczane pole. Mamy ją na serduszku? Poklepał się po piersi. Ale powiedz, jak chcesz ją zmusić do wypicia tego czegoś? Nie mam pojęcia. Będziemy improwizować. Ciii. Jesteśmy już prawie na miejscu.